Rozdział ósmy. Spory i walki o panowanie nad królestwem. Akisz odbiera tajną przysięgę od swojej rodziny w spisku o zamordowanie króla. Diabeł nakłania do tworzenia tajnych sprzysiężeń, które doprowadzają do zagłady narodów. Moroni ostrzega ludzi innych narodów przed tajnymi przysiężeniami, gdyż diabeł, który je zawiązuje, dąży do obalenia przez nie wolności wszystkich krajów, narodów i państw. I Szule miał syna Omera, który po nim panował. I Omer miał syna Jereda, a Jered miał synów i córki. I Jered zbuntował się przeciwko swojemu ojcu, odszedł od niego i zamieszkał w kraju Het. I stały się, że jego chytre słowa zwiodły wielu, aż zdobył poparcie połowy królestwa. I gdy miał za sobą poparcie połowy królestwa Wytoczył bitwę ojcu Wziął go do niewoli I zmusił do służby w niewoli I Omer odkąd był królem Spędził połowę swych lat w niewoli I urodzili mu się synowie i córki I dwóch z jego synów Nazywało się Ezrom i Koriantumr I byli oni gniewni na swego brata Jereda Dlatego zebrali armię i napadli go i uczynili to nocą. I gdy wybili armię Jereda, mieli go także zabić, ale ich błagał, by go nie zabili, obiecując, że odda królestwo ojcu. I stało się, że darowali mu życie. I Jered rozpaczał nad utratą królestwa, gdyż w sercu pragną królestwa i chwały świata. I Jered miał sprytną córkę, która widząc rozpacz ojca, umyśliła plan odzyskania królestwa i córka Jereda była bardzo piękna. Stało się więc, że rozmawiając z ojcem powiedziała do niego Dlaczego mój ojciec tak się smuci? Czyż ojciec nie czytał zapisów, które nasi ojcowie zabrali z sobą przez morze? Czyż nie jest tam podane, że w dawnych czasach używano tajemnych spisków dla zdobycia tronów i wielkiej chwały? A teraz niech mój ojciec pośle po Akisza, syna Kimnora, Jestem przystojna, będę więc przed nim tańczyć i jeśli mu się przypodobam, będzie pragnął wziąć mnie za żonę. Jeśli będzie chciał, abyś mnie za niego wydał, powiesz mu, dam ci ją, jeśli przyniesiesz mi głowę króla, mego ojca. I Omer był przyjacielem Akisza. Gdy więc posłali po Akisza, córka Jereda tańczyła przed nim i spodobała mu się, że chciał ją wziąć za żonę. I stało się, że powiedział do Jereda, daj mi ją za żonę. I Jered powiedział mu, dam ci ją, jeśli przyniesiesz mi głowę króla, mego ojca. I stało się, że Akisz zebrał w domu Jereda całą swoją rodzinę i powiedział im, czy przysięgniecie mi, że będziecie mi wierni, wykonując to, czego od was zażądam? I wszyscy przysięgli mu na Boga w niebie, na niebo, na ziemię i na swoje głowy Że kto odmówi pomocy Akiszowi, której od nich zażąda, zapłaci za to głową I kto zdradzi, co Akisz im wyjawi, straci życie Tak się ugodzili z Akiszem i odebrał on od nich przysięgi składane w dawnych czasach Przez tych, którzy także dążyli do zagarnięcia władzy a przysięgi te były przekazywane od Kaina, który był mordercą na samym początku. I zostały one zachowane pod wpływem diabła, aby dawano te przysięgi ludziom i trzymano ich w ciemności, aby służyły tym, którzy dążą do zagarnięcia władzy, którzy chcą mordować, rabować, oszukiwać i popełniać wszelkie zło i rozpuste. To córka Jereda podsunęła swemu ojcu myśl o przeszukaniu zapisów z dawnych czasów. Jered podsunął to Akiszowi, a Akisz odebrał przysięgę od członków swojej rodziny i przyjaciół, zwodząc ich pięknymi obietnicami, aby czynili, co zechciał. I stało się, że utworzyli tajne sprzysiężenie, jak czyniono to za dawnych czasów, a które jest w oczach Boga wstrętne i niegodziwe ponad wszystko albowiem Pan nie działa przez tajne sprzysiężenia. Nie chce, aby człowiek zabijał i odkąd go stworzył, wyraźnie mu tego zabronił. I ja moroni nie piszę, w jaki sposób przysięgali ani o ich sprzysiężeniach, albowiem zostało mi to wyjawione, że są one pośród wszystkich ludów i są pośród lamanitów. Spowodowały one zagładę ludu, o którym teraz piszę, a także zagładę nefitów. I jeśli w jakimkolwiek narodzie tajne sprzysiężenia zmierzające do zdobycia władzy i zysku zdobędą poparcie i rozprzestrzenią się po całym narodzie, zostanie on zgładzony, albowiem Pan nie pozwoli, aby przelana przez nich krew Jego świętych bez końca wołała z ziemi o pomstę, a On by ich nie pomścił. Dlatego ludzie innych narodów, Bóg w swej mądrości pozwolił na wyjawienie wam tego Abyście mogli żałować za grzechy i nawrócić się Abyście nie dozwolili tym sprzysiężeniom morderców Ustanawianym z myślą o zagarnięciu władzy i o zyskach Wziąć nad wami górę, albowiem jeśli na nie pozwolicie Spadnie na was zagłada Miecz sprawiedliwości wiecznego Boga Że zostaniecie obaleni i zginiecie gdy zobaczycie, że zaczyna się to pośród was, Pan wam nakazuje, abyście się przebudzili, pojmując waszą straszną sytuację ze względu na tajne sprzysiężenie, które pośród was powstanie, albo biada mu z powodu krwi mordowanych, gdyż wołać będzie ona z prochu o pomstę na tym sprzysiężeniu i tych, którzy je zawiązują. Albowiem kto je zawiązuje, Dąży do obalenia wolności wszystkich krajów, narodów i państw I sprowadza ono zagładę na wszystkich ludzi Gdyż zawiązuje je diabeł, który jest ojcem wszystkich kłamstw I jest tym samym kłamcą, który omamił naszych pierwszych rodziców Tym samym kłamcą, który od początku dziejów nakłonił człowieka do popełniania morderstw Który znieczulał serca ludzi że od początku dziejów wypędzali proroków, mordowali ich i kamieniowali. I nakazano mi, moroniemu, zapisanie tych rzeczy, aby zło przeminęło i aby nadszedł czas, kiedy szatan nie będzie miał władzy nad sercami ludzi, aby ludzie przekonali się do czynienia samego dobra i mogli przyjść do źródła wszelkiej prawości i zostać zbawieni.